MOLIUM Rozdział 15 Wyznania Mola Książkowego Witam serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej wielbicielom książek, miłośnikom dobrej lektury oraz wszelkim, wszelkim małom książkowym po prostu. Mówi Thomas Lee. Dzisiejszy rozdział jest kontynuacją, to już będzie trylogia i kto wie, ile jeszcze, kontynuacją takich luźnych przemyśleń, refleksji, zainspirowanych treścią książki pod tytułem Walden autorstwa Henry'ego Toro. Walden jest Książką niebeletrystyczną, niebele która zawiera różnorakie myśli filozoficzne, gdyż autor był takowym właśnie dosyć znanym filozofem amerykańskim ówczesnych czasów, a i dla wielu osób jest dosyć znanym nazwiskiem po dziś dzień. A jego poglądy, przekonania, charakterystyczny punkt widzenia jest rozumiany nierzadko jako ponadczasowy. Hmm. Ja osobiście sięgnąłem po Waldem, jako że byłem zaintrygowany. Co też takiego tam się kryje? Byłem zaintrygowany tym bardziej, iż na okładce znajdował się taki podtytuł Walden, czyli życie w lesie. I ja już się zdążyłem dowiedzieć, że to nie tylko filozofia, ale i taka rama, filozofia osadzona w takiej ramie eksperymentu swoistego, polegającego na, na tym, że autor przeprowadził się w którymś momencie do lasu dosłownie postanowił się tam przenieść na jakiś czas, wybudować sobie domek, taką chatkę nad stawem, tytułowym Waldenem właśnie, no i wieść takie pustelnicze w teorii życie. W teorii, dlatego że on w tym czasie nie pozostawał całkowicie odizolowany od reszty ludzkości, lecz swobodnie podróżował sobie często, o ile nie codziennie, do bliskiego miasteczka Concord, w którym zresztą wówczas zamieszkiwał. Hmm. Więc to nie była taka totalna izolacja, totalne pustelnictwo. O tym wspominałem w poprzednich rozdziałach. Mówię o tym dzisiaj bardziej gwoli przypomnienia. I żeby dzisiaj nie robić większego wstępu, to myślę, że od razu przejdę po prostu do kolejnych cytatów, które mam zapisane w moich notatkach i podzielę się z Tobą swobodnymi myślami wokół nich, do czego mnie te myśli inspirują i tak dalej i tym podobne. Hmm. Więc pierwszy cytat Henry'ego na dziś. Potrzeba mi, tego, co jest w Potrzeba mi tego, co jest w człowieku kwiatem i owocem. Pragnę czuć, że Owiewa mnie jego zapach i nadaje naszemu stosunkowi smak dojrzałości. Jego dobroć nie może być wyrywkowym, sporadycznie dokonywanym uczynkiem, lecz ciągłym nadmiarem, który nic go nie kosztuje i spełniany jest nieświadomie. Hmm. Hmm. Tutaj w tym cytacie najbardziej interesujący jest dla mnie ten końcowy fragment, że Dobroć człowieka nie może być wyrywkowym, sporadycznie dokonywanym uczynkiem, lecz ciągłym nadmiarem, który nic go nie kosztuje i spełniany jest nieświadomie. To nieświadome spełnianie dobroci, czy nieświadome praktykowanie dobroci, to mi się kojarzy ewidentnie z tym takim powiedzątkiem, że świętym jest się do czasu, do którego się nie jest tego świadomym. Czyli tak długo, jak nie wiesz, że jesteś święty, to nim jesteś. Generalnie taki niby powiedzonko, ale co się za tym kryje? Hmm. Mi się to kojarzy z taką szczerością, autentycznością i wiarygodnością czynów. Że generalnie możemy podzielić czyny na, na dwie kategorie. Na czyny autentyczne, wypływające ze szczerych intencji oraz na czyny pozorowane, które, których intencje, czy motywacje nie są już takie czyste, nie są takie etyczne przez to, nie są, nie są takie szczere. Czyny pozorowane to czyny, które są powoływane do życia, żeby hmm, nie żeby naprawdę coś dobrego zrobić na przykład, chociaż z zewnątrz mogłoby to tak wyglądać, że ktoś chce naprawdę coś dobrego zrobić, to dana osoba może kierować się zupełnie innym motywem, którym może być na przykład chęć zrobienia na jakimś wrażenia, chęć pokazania się w jakimś lepszym świetle, czyli stworzenia wokół siebie, takiej aury skrupulatnie zaprojektowanej, sztucznie powołanej do życia. Czyli taka socjotechnika, taka manipulacja, jak gdyby. Jak zrobić hmm. dobre pierwsze wrażenie? Istnieją metody, żeby pierwsze wrażenie sfabrykować po prostu. A jeżeli wiemy, co może być dobrze odwierane, czy co może podwyższyć naszą ocenę w oczach innych osób, czy to w kwestii jakichś tam rozmów kwalifikacyjnych w pracy, czy, czy w kwestii zabiegania o jakąś relację z jakąś konkretną osobą, czy, czy zabiegania o jakiś interes, czy o cokolwiek, co chcemy. Różne rzeczy, no to część osób decyduje się na sięgnięcie po swego rodzaju trik, po swego rodzaju um, hmm. sztuczkę, polegającą na tym, że robimy taki wyimaginowany obraz, tworzymy, powołujemy do życia. Um, inscenizujemy samych siebie, wersję samych siebie, która może przynieść nam pewne korzyści, może przynieść nam pewne profity. Bo tak jak mówiłem, jeżeli wiemy, co jest dobrze oceniane, to możemy przecież, nie musimy koniecznie posiadać tych atrybutów, które są mile widziane u innych, w oczach innych, Możemy zrobić wrażenie, że je posiadamy. I to dosyć takie realistyczne, w zależności od własnych umiejętności gry aktorskiej, inteligencji dalej. Możemy robić wrażenie. Sprawiać wrażenie. Nie zawsze oczywiście to jest nieetyczne. Hmm, mi się przypomina taki trik, biznesowy, marketingowy, o którym przeczytałem w... Hmm, wiecie, ja tym przeczytałem, myślę, że w biografii albo w biografii Dziennego Iva, projektanta firmy Apple, albo w biografii Steve'a Jobsa, czyli szefa, szefa i współzałożyciela Apple, autorstwa Waltera Isaacsona. Hmm. czytałem tam o takim triku. A, już teraz pamiętam. To było na pewno w biografii Johnny'ego Iva, na pewno tak. Tam były opisywane dzieje różnych hmm, firm projektowych. I w tym były opisywane sposoby, na jakie te firmy się reklamowały. Aby osiągać największy sukces, żeby sobie ułatwić sprawę. Jeżeli mamy koncept nowej firmy na rynku, no to teoretycznie przed nią jest długoletni rozwój, żeby wyrobić sobie renomę, reputację i co za tym idzie, no takie sensowne pieniądze mogą wcale nie przychodzić od razu, czy szybko. Mogą dopiero zacząć przychodzić po latach. Więc pytanie, czy trzeba koniecznie czekać tak długi czas, czy też istniałby sposób, na które moglibyśmy sobie przyspieszyć, bo przecież, przyspieszyć ten efekt. Bo przecież, jeżeli um, osoby pracujące w danej firmie mają, mają tak naprawdę talent prawdziwy, czy, czy umiejętności, warsztat, wszelkie możliwości, żeby robić projekty na czy produkty na wysokim poziomie, to oni są w teorii gotowi, żeby od razu puścić to na rynek i od razu czerpać z tego profity, to w teorii oni od razu na to zasługują, tam się nic nie zmienia. Od razu mogliby to robić. Problem w tym, że są nowi na rynku i będąc nowymi na rynku, potrzebują się jakoś pokazać, potrzebują stać się znani wystarczająco, Więc hmm, no jest to zupełnie inna dziedzina niż tak naprawdę własny talent, pasja, umiejętności, warsztat, to jest zupełnie co innego. Bo ja mogę mieć warsztat, mogę mieć bardzo duży talent, a mogę cały czas nie być znanym, nie mieć tak zwanej reputacji i co za tym idzie, nie czerpać z tego profitu finansowych, nie generować przychodu, dlatego, że mnie po prostu nie znają, albo... Nie robię wrażenia na ludziach wokół, na potencjalnych klientach, że jestem kimś ważnym, że jestem profesjonalnym. To jest taki, swoją drogą, to jest taka rzecz, jedna z rzeczy, która mnie w biznesie zniesmacza i którą poczytuję za nieetyczną, za dosyć słabą stronę systemu, modelu, że trzeba się pokazać, trzeba być znanym, trzeba się łokciami troszeczkę rozepchać pokrzyczeć tak jak na targowisku, żeby potencjalnie, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów. To jest dla mnie osobiście żenujące, że nie może w tym, w tym modelu nie może wystarczyć jedyna rzecz, która powinna się liczyć tak naprawdę, czyli, czyli to, co jest potrzebne do stworzenia produktu czy do dostarczenia usługi. Czyli poziom kompetencji, talent, umiejętności, wiedza, wszystko to, co dany usługodawca czy dana firma posiada, w takim modelu to nie wystarcza. Chociaż powinno. W, takim, w takiej mojej wizji, ja to nazywam nowoświatową wizją, czyli um, jest to jedna z wielu, wielu wizji, które składają się na taki duży koncept tak zwanego nowego świata. To, co mogłoby być tak, jak ja bym widział świat. Jakim bym chciał go widzieć? To istnieje szereg odpowiedzi na to pytanie w różnych, w różnych dziedzinach, w różnych tematach. Jednym z nich jest biznes i ta cała sytuacja, gdzie masz coś do zaoferowania innym ludziom, no i wypadałoby, żebyś czerpał, czy czerpała z tego profity, naturalne korzyści. Taki etyczny, czysty system powinien się elastycznie, wzajemnie wspomagać. Powinien elastycznie i wzajemnie wspomagać wszystkie swoje komponenty. Bazując na, na tym, co naprawdę ma znaczenie, czyli um, na tym, co ma znaczenie semantycznie, czyli w tym przypadku to, co masz do zaoferowania. Bo kiedy wyobrazisz sobie sytuację, w której masz już klienta, kogoś, komu możesz pomóc swoim produktem czy usługą, to to, co ty mu dajesz, to jest konkretnie ten produkt i usługa, nic więcej. Ty nie sprzedajesz mu Twoich umiejętności marketingowych no chyba, że, że masz agencję reklamową, ale pomijając to to generalnie nie sprzedajesz mu swoich umiejętności przekrzykiwania się przez tłum tak jak na targu czy czegokolwiek innego jedyne co mu potrzebne jest czy co jest w ogóle potrzebne, żeby jako, jako towar w tej relacji klient, dostawca, to Twoja usługa, Twój produkt, Twój talent, Twoja wiedza, Twoje umiejętności. Podczas kiedy w takim standardowym, konwencjonalnym modelu, który, który dostrzegamy jeszcze dzisiaj wokół, to te rzeczy niestety nie wystarczają i co potrzebne jest, to stać się widocznym dla innych i nie tylko stać się widocznym, co jeszcze stać się przekonującym. Czyli to jest tego taki niesmaczające, że, że w tym układzie nie wystarcza, że masz talent, że jesteś talentowany, że masz wiedzę nawet ogromną czy doświadczenie. To, to wszystko nie wystarcza. Konieczne wydaje się, żebyś posiadał taki obraz siebie, emitował taki obraz siebie na zewnątrz i wystarczająco głośny, intensywny, żeby żebyś dla innych osób jawił się, czy jawiła osobą znaną, najlepiej profesjonalną i tak dalej. Tim Ferris w swojej książce 4 tydzień pracy to tak z przekąsem stwierdza, że że działa dopisanie sobie jakichś tytułów powiedzmy do nazwiska czy, czy użycie jakichś trików, że powiedzmy wystąpiło się gdzieś w telewizji czy, czy w programie jakimś radiowym i tak dalej, co generalnie normalnie by nie było potrzebne, ale w społeczeństwie takim stereotypowym, modelowym takie kwestie na przeciętnym potencjalnym kliencie mogą robić ogromne wrażenie i ogromną różnicę kiedy zamiast Zwykłego nazwiska, zwykłej osoby, taki klient zobaczy eksperta, uznanego eksperta w jakiejś dziedzinie, czy jakiegoś tam doktora, czy profesora, czy, czy kogoś, kto uczestniczył w jakimś programie, czy audycji, czy cokolwiek. Ha. Jak to podwyższa rangę i nagle windujecie o kilka poziomów wzwyż na tle konkurencji? Hmm. a przecież nie każdy musi posiadać umiejętności takiego przepychania się przez tłum i takiego targowego pokrzykiwania o uwagę innych zabiegania o uwagę innych hmm. w każdym razie wracając do tego przykładu z którym, który mi się przypomniał z dziennego Ive'a to były tam opisywane takie początkujące firmy, które właśnie nie chciały czekać z tym całym procesem budowania sobie reputacji, aż osiągną taki poziom, że wszyscy będą, czy że wystarczająco wiele osób będzie ich kojarzyć i będą identyfikowani jako duża marka. Oni nie chcieli czekać, no bo kto by chciał tak naprawdę? Każdy, myślę, zdroworozsądkowy człowiek chciałby od razu zarabiać na tym, co ma do zaoferowania. Jeżeli jestem pewien swoich umiejętności, no to powinienem być również tego pewien, że, że zasługuję już teraz, tu i teraz, dzisiaj na to, żeby na tym zarabiać. Hmm. To te początkujące firmy użyły takiego triku. Mianowicie zainwestowały w reklamę prasową, ale reklamowały w czasopismach branżowych siebie w takiej formie, hmm, robiąc wrażenie, że są znacznie większe niż w rzeczywistości, że te firmy w tych reklamach jawiły się znacznie większymi. Oraz produkty, które reklamowały jako własnego projektu, że mają we własnym portfolio takie produkty, to te produkty tak naprawdę nigdy nie istniały. To były fikcyjne, wymyślone rzeczy, tak zwane modele koncepcyjne, które jednakowoż, jeżeli ubrać jakąś taką fajną, profesjonalną otoczkę, to można by sprawić, że taka reklama w branżowym czasopiśmie będzie wyglądała realistycznie i przekonująco, że i profesjonalnie, że taki produkt wtedy dla każdego, kto ogląda taką reklamę, to będzie dosyć przekonujące, że no hmm, reklama wygląda profesjonalnie, produkt jest przedstawiony profesjonalnie, elegancko, estetycznie, yy, chwytliwie, no to to będzie dla każdego lub prawie każdego oczywiste, że to przecież jest jak najbardziej wiarygodne i jeżeli dana firma reklamuje się w ten sposób, to musi mieć powody. Czyli, czytaj innymi słowy, musi mieć już reputację. I o to chodziło generalnie w tym triku. Zagrać tak, jakby oni już teraz mieli tą tak zwaną reputację zrobioną. Bo można by się logicznie zapytać, jak mogłyby wyglądać reklamy prasowe początkującej firmy, a jak mogłyby wyglądać reklamy prasowe firmy, która zrobiła już sobie wyrobiła dużą reputację. Jest znaną, znaną, profesjonalną marką. Jak różniłyby się reklamy obu tych firm w prasie? I można by sobie odpowiedzieć na to pytanie łatwo. Hmm. Że reklamy takiej początkującej firmy mogłyby być skromne, bez takiego polotu, bez efektu wow, bo nawet jeżeli taka firma Mogłaby, byłaby w stanie szafować z takim efektem wow, zaprezentować się z polotem, to taka firma mogłaby nie chcieć tego robić, bo mogłaby ludzie za tą firmą stojący czy tworzący tą firmę, mogliby uważać, że to jest przesada, że oni nie zasługują. Skoro nie mają tej reputacji, to oni nie zasługują na to, żeby się pokazywać jako nie wiadomo co ale tak naprawdę są inne osoby, które zupełnie inaczej na to spoglądają i nie dopatrują się w tym nie wiadomo czego, tylko dopatrują się w tym socjotechnicznego triku. Dostrzegając, że jeżeli mamy umiejętności, mamy talent, mamy wiedzę, mamy doświadczenie, już dziś, już dziś możemy tworzyć świetne produkty, to dlaczego tego nie robić? Identyfikujemy tą potencjalną przeszkodę, że żeby faktycznie to robić w praktyce, to trzeba zyskać tą tak zwaną reputację. No i mamy, mamy ten kreatywny, błyskotliwy umysł, który podpowiada nam, że można to przeskoczyć. Po prostu pokazując się już dzisiaj, tu i teraz, jako marka już wyrobiona, jako firma, która już jest znana. Przecież nikt nie musi o tym wiedzieć, ale jeżeli ja zacznę emitować taki obraz na zewnątrz, to taki obraz będzie odbierany przez klientów. I oni nigdzie nie zobaczą drobnym druczkiem napisu, że to jest symulacja. W tym ujęciu to jest taki tak zwany life hacking, czyli takie hakowanie życia, takie obejście, trik, który może nam pomóc dotrzeć do tego, co się naprawdę liczy, czyli dostarczania naszego produktu, naszej usługi, naszego talentu, wiedzy, doświadczenia innym osobom, aby wnosić dodatnią wartość w ich życie. Tylko to się liczy moim zdaniem i nic innego nie powinno być niezbędne w tym układzie, żeby realizować dany interes, dany deal, daną transakcję. Czyli innymi słowy, wracając do takich esencjonalnych poglądów filozoficznych, jeżeli wyobrażam sobie człowieka, który jest w potrzebie, czyli potencjalnego klienta, oraz człowieka, który może tą potrzebę spełnić, zaspokoić, czyli potencjalnego usługodawcę, to kiedy wyobrażam sobie spotkanie tych dwojga, to w mojej wizji wygląda to tak, że usługodawca dostarcza produkt, czy usługę. Może ewentualnie daje jakiś obraz klientowi, żeby pokazać, że on to potrafi, że ma te rzeczy. I jest ok. Natomiast, co nie jest ok, to taka wizja, w której taki potencjalny usługodawca, podchodząc do klienta, um, stałym jakby kramem swoich usług, produktów, doświadczenia, wiedzy tego wszystkiego w plecaku, okazuje się, że jest totalnie ignorowany albo, albo klient macha ręką, żeby tamten ustawił się do kolejki, czy, czy sprawił wcześniej, żeby tysiąc innych osób zaczęło o nim mówić i to wtedy, to wtedy klient weźmie pod uwagę tego gościa jako potencjalnego usługodawcę czy dostarczyciela produktów. Wtedy, wtedy dopiero weźmy go pod uwagę, kiedy z tysiąc czy kilka tysięcy innych osób będzie o nim mówić. Kiedy zrobi się o nim głośno w mieście. Ha. A jeżeli nie jest to wtedy głośno w mieście, no to nie masz co szukać u takiego potencjalnego klienta. I to jest moim zdaniem nie w porządku. To jest w wysoce hmm, jakby to określić z braku lepszego słowa, bardziej dobitnego, powiem niedoskonały model biznesowy. A słowo, które właśnie mi się przypomniało, że chciałem go użyć, to po prostu ułomny. No to jest ułomny model, który bardzo kuleje i dużo efektywności traci w biznesie ogromnie dużo talentu i wartości jest marnowanych w efekcie. Dlatego, że tak jak powiedziałem, nie każdy musi posiadać umiejętności przekrzykiwania się przez tłum, przepychania, wyrabiania sobie tej reputacji. Innymi słowy to, co się tak ładnie mówi, że to jest reputacji, a w praktyce to chodzi o nic innego, jak po prostu przepychanie się przez ten tłum. Właśnie to takie targowe okrzykiwanie, kto jak najgłośniej będzie krzyczał, czy kto będzie miał jak największy baner, czy billboard, żeby jak najwięcej osób zobaczyło i w ogóle... Hmm. Coś takiego. Nie każdy musi mieć takie umiejętności, już nie wspominając o tym, że nie każdy musi chcieć to robić. Są osoby, które chcą robić to, w czym są dobre, i, I wewnątrz gdzieś siebie identyfikują w sercu taki głos, że to powinno wystarczać. Hmm. Okazuje się, że niestety może to nie wystarczać. I różnie się tym osobom wiedzie. Niektórym lepiej, niektórym gorzej, ale absolutnie nie jest to równomiernie rozłożone. Niestety. Z takim ubogim, ograniczonym systemie biznesowym, modelu biznesowym, w którym, żeby robić interesy, żeby dostarczać wartość dodatnią innym osobom, potrzebujesz wpierw, wcześniej zdobyć sobie poklask, stać się znaną osobą w mieście, rozpoznawalną marką. W każdym razie, ten trik Reklamowy, który był opisany w książce o Johnny Maivie, ja go osobiście nie uważam za nieetyczny. Ja go uważam za hakowanie tego ułomnego systemu, za obchodzenie tegoż. Ja ten system uważam za nieetyczny, więc obchodzenie go uważam za dobry uczynek, po prostu za, za coś, co jest jak najbardziej pożądane. żeby nie stać się kolejną jego ofiarą, tylko, tylko żeby móc bardziej być zbliżonym do takiego modelu, jaki powinien istnieć, czyli do takiego modelu, w którym ważne są moje umiejętności i ważne jest to, żeby skutecznie docierać z nimi do potencjalnych klientów i odmieniać ich życie na lepsze. Do tych klientów którzy wybraliby mnie, czy wybraliby Ciebie, gdybyś był znany. Również do tych. Ale by nie zrobili tego, jeżeli nie będą o Ciebie, o Tobie słyszeć w gazetach, czy w mediach. Hmm. Więc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 dobroć nie może być wyrywkowym sporadycznie dokonywanym uczynkiem. Znowuż ten fragment to mi się ponownie kojarzy z tym, o czym już mówiłem w Molium. Niejednokrotnie. Czyli o tym takim żalkobliwie mógłbym to określić wstecznym fenomenie szlachetności. Dobroć jako sporadycznie dokonywany uczynek Tutaj bardzo brakuje mi tego do powiedzenia na pokaz. To tak między wierszami mi wręcz tętni. Pulsuje ta fraza na pokaz. Dobroć na pokaz. Czyli to imitowanie, pozorowanie czegoś. To, o czym już mówiłem wcześniej, dzisiaj, że Czyny człowieka mogą płynąć z różnych motywów, mogą mieć szczere motywy czyste, kiedy widzisz, że ktoś, kiedy widzisz, że ktoś coś dobrego robi dla innych osób, tak to wygląda przynajmniej z zewnątrz, że ktoś robi coś dobrego dla innych osób, to może to płynąć motywem tego czynu, tej osoby może być to, że. Ona naprawdę chce to robić. Jej naprawdę na tym zależy. Naprawdę leży jej na sercu dobro innych. Podwyższanie, czy wnoszenie wartości dodatniej w życie innych osób. Wnoszenie jakiegoś światła, pomaganie ludziom. Natomiast ten sam uczynek który tak z zewnątrz może wyglądać, że to jest coś dobrego, co jest zrobione dla innych, może być podyktowany zupełnie innym motywem. A mianowicie takim, że autor tego uczynku może po prostu chcieć się pokazać, jak to się mówi. Chcieć stworzyć obraz fikcyjny siebie, socjotechniczny, marketingowy, na jakieś tam potrzeby konkretne, żeby sobie nabić punktów. Żeby być postrzegany jako w jakiś konkretny sposób pożądany przez innych. Czyli generalnie Istnieje w tym drugim przypadku taka dołączona, dodatkowa intencja, że robię coś również, albo nawet przede wszystkim po to, żeby być postrzegany przez inne osoby w jakiś konkretny, interesujący mnie sposób. Co ma się w następstwie przed przekładać na jakiś mój konkretny sukces, efekt, na zwiększenie prawdopodobieństwa czegoś, co tam sobie zaplanuję? takie pozorowanie imitowanie, aktorstwo hmm, nie zawsze etyczne tutaj o ile w kwestiach biznesowych chodzi o to generowanie przychodu o tyle Henry pisze o tych tak zwanych dobrych uczynkach o dobroci płynącej od człowieka o aktach różnych dobroci, dobrych uczynkach po prostu. Czyli o czymś, co powinno być z natury czystej i etycznej, nie powinno być robione na pokaz, okazuje się, że część osób na pokaz to robi. Fałszywa pobożność. Hmm. Czy fałszywa szlachetność? Już nie wspominając o, o całym tym nietrafionym koncepcie nazywania tego szlachetnością, o czym już mówiłem wcześniej w Molium. Hmm. To powinno być czyste. Zresztą, kto by nie chciał, żeby to było czyste, jeżeli wyobrazić sobie taką sytuację, że ktoś mi w życiu Pojawia się ktoś w moim życiu, kto mi pomaga. Kto mi bardzo pomaga. To dla mnie jest bezkonkurencyjna sytuacja, w której ja czuję, że ten ktoś robi to z serca i szczerze. Niż gdybym ja wiedział, że ten ktoś robi to dlatego, że wypada, że on sobie nabije punkty w oczach innych ludzi w efekcie czego tak naprawdę ja dla tej osoby jestem pretekstem, jestem narzędziem, który, które pomoże tej osobie jeszcze bardziej ulepszyć własny, skrupulatnie projektowany wizerunek na zewnątrz. Tą, tą reputację całą, o której wspominałem. To wtedy ja nie jestem prawdziwym powodem czynu. Ja jestem wówczas tylko narzędziem i nigdy tak naprawdę nie chodziło o moją prawdziwą potrzebę. Gdyby bowiem ta osoba nie miała interesu w budowaniu własnej reputacji, mogłaby przejść obok mnie obojętnie. W tym właśnie sęk. A skoro mogłaby przejść obok mnie obojętnie, to nigdy nie chodziło tej sytuacji o to, żeby mi naprawdę pomóc. Nigdy nie miałem w tej sytuacji do czynienia z byciem dostrzeżonym prawdziwie. Jako prawdziwa osoba potrzebująca. Nigdy nie miałem do czynienia, nie zetknąłem się w takiej sytuacji z osobą, która naprawdę współczuła mi, ale nie współczuła w takim w znaczeniu stereotypowym, tylko współczuła w znaczeniu współodczuwania, w znaczeniu empatii. Współczuła jako dwa słowa, nie jedno. Osoba, która widząc potrzebę drugiej osoby, naprawdę to czuje sobą, samą również. Współodczuwa to i podziela zainteresowanie, tak delikatnie, eufemistycznie mówiąc, spełnieniem tej potrzeby. Czyli takie prawdziwe troszczenie się o bliźniego, prawdziwa miłość bliźniego, tak jak to jest w Biblii określane. Prawdziwa miłość, czy zainteresowanie bliźnim. Nie pozorowane, żeby Pan Bóg na nas łaskawszym okiem patrzył, tylko prawdziwe, że my naprawdę tego chcemy. To jest Fenomenalny trik, że tego się nie da pozorować tak naprawdę. Nie da się sztucznie stworzyć prawdziwego zainteresowania. Można tylko stworzyć wrażenie takowego. Ale prawdziwie zainteresowanym się jest albo nie. I nic z tym nie możemy zrobić. Nie możemy nic na to poradzić. Albo jesteśmy naprawdę zainteresowani czymś, Albo nie. I w tym cytacie Henry dostrzega tą wiarygodność i niewiarygodność. Te dwie drogi praktykowania dobroci w życiu. Drogę, której, na której dobroć jest jakby naturalnym efektem naturalną konsekwencją w aktywnościach zabiera, w aktywnościach danej osoby zabiera naturalne miejsce oraz drogę, na której ta dobroć jest pozorowana, jest punktowa. Ja niedawno słyszałem, ktoś się tam kwalił, że um, powiedzmy, czego dokonał w roku danym, robiąc takie podsumowanie, to, że tam raz wziął udział w jakiejś tam akcji charytatywnej czy coś w tym rodzaju i biorąc udział jakby w tej akcji, sam fakt brania udziału w tej akcji charytatywnej e, poczytuje sobie za ta osoba, za odhaczenie tego ptaszkę jakby metaforycznie rzecz biorąc, czyli za jakiś taki cel spełniony, że o, tutaj postawiłem Zrobiłem coś na cele charytatywne. Jakby nie dostrzegając jakby tego absurdu tej sytuacji, że no, jaki to ma sens. Bo to bardzo wygląda jak robienie czegoś na pokaz. Symbolicznie, stricte. Jeżeli mnie satysfakcjonuje to, że zrobiłem to raz w całym roku, przez 12 miesięcy, zrobiłem raz coś dobrego dla innych ludzi. W ten sposób. To. Jak to jest, że mnie to satysfakcjonuje? Że mnie to może satysfakcjonować? to cały rok? Może nie powinno mnie to tak dziwić, kiedy widzę społeczeństwa, które satysfakcjonują się czasem spędzonym z bliskimi. Raz w roku, czy tam dwa razy w roku. Podczas świąt. Czas dla bliskich. A czas dla zmarłych. A czas dla zmarłych. Święto zmarłych. Ha. Całą resztę czasu jesteśmy zaganiani czy zaangażowani. Wow. Niesamowity fenomen. I szeroki temat jednocześnie. Hmm. może następny cytat pragnę, aby na świecie było jak najwięcej ludzi o własnych dążeniach do tego też chciałbym, ażeby każdy z wielkim staraniem wybierał własną drogę i szedł naprzód właśnie nią zamiast drogą ojca, matki czy sąsiada niech sobie młodzieniec buduje, uprawia rośliny czy żegluje nie należy po prostu odwodzić go od robienia tego, co stanowi jego wybór. Hmm. Może jeszcze raz przeczytam, żeby utrwalić tę myśl. Pragnę, aby na świecie było jak najwięcej ludzi o własnych dążeniach. O własnych dążeniach. Dlatego też chciałbym, ażeby każdy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 droga. O tym teraz już w Molium mówiłem. Wspominając o tych kolejinach pokoleń, o bezpiecznej instrukcji życia, o instynkcie, czyli tej inercji stada, które nie tylko mocno porywa ciebie ze sobą, co jeszcze warunkuje akceptowanie Ciebie od tego, czy dajesz się porwać stadu, grasz na jego modłę, żyjesz według stadnego wyobrażenia życia, stadnej wizji, stadnych konceptów, czy nie. To od tego jest uwarunkowana Twoja akceptacja, to czy będziesz akceptowany, akceptowana, czy nie. Własna droga Hmm. Zamiast ta droga przysłowiowego ojca, matki, sąsiada, dosłownie i metaforycznie własna droga. Jak to jest cenne, że każdy z nas naprawdę ma możliwość wsłuchania się w siebie i odkrycia własnego, kierunku w sobie. Odkrycia własnych pasji. Jakim to jest cennym, że każdy z nas może to zrobić w istocie. Może się wsłuchiwać w siebie i prędzej czy później odkryć własne pasje. A co za tym idzie własne powołanie? Że jak to jest cennym, że każdy z nas posiada tak zwany indywidualny gust, że to, co jedną osobę bardzo porywa, pociąga, ekscytuje, to drugą osobę, na drugiej osobie może nie robić żadnego najmniejszego nawet wrażenia, może jej w ogóle nie poruszać. Taka predestynująca, napędzająca siła z automatu instynktownie, niemalże jakby. Coś, do czego nie potrzebujemy się motywować. Jeżeli coś jest Twoją pasją, to nie potrzebujesz się do tego motywować. Tak powinno być przynajmniej, że nie ma takiej opcji, jeżeli coś Cię ekscytuje, to automatycznie daje Ci to energię, sprawia, że wstajesz i, i się tym zajmujesz. Jeżeli masz na to siłę, i możliwości, to po prostu wstajesz i to robisz. Nie potrzebujesz, żeby było to Twoim obowiązkiem, żeby zyskało to rangę obowiązku w Twoim życiu. Nie potrzebujesz, żeby ktokolwiek Cię do tego zmuszał, przekonywał, nawet nie jest niezbędnym koniecznie, żeby mieć jakieś profity z tego płynące, czy to finansowe, czy inne. To może być taka pasja, tak silna, wcale nie jest jakąś rzadkością, pasje zwykle są silne. Może to być tak silna pasja, że możesz nawet być świadomym, że owoce tej pasji nigdy nie ujrzą światła dziennego. Może być taka sytuacja z takich czy innych powodów, że owoce twojej pasji nigdy nie wyjdą na jaw, nigdy nie staną się publicznie dostępne, a jednak będziesz je tworzył dla siebie, dla spełniania się w tym wewnętrznym ogniu pozytywnym, w tej namiętności pasji, entuzjazmie. To jest tak silne. To jest tak silne, że jest całkowicie niezależne od jakichkolwiek konceptów, obowiązków, pracy od 9 do 17 wolnych weekendów. Robisz to, bo to kochasz. I to nie ma wówczas żadnych granic, nie jest w jakikolwiek sposób warunkowane, że zrobię to, jeśli Coś mi za to dasz, czy życie mi coś za to da. Czy ktoś mnie do tego zmusi? Albo przekona, albo namówi, albo zmotywuje. Nakręci. Nikt nie potrzebuje Ciebie nakręcać, jeżeli coś jest Twoją pasją. To już jesteś nakręcony, czy nakręcona. Już masz w sobie ten żar, tą siłę, tą energię. To uczucie, że nie możesz się doczekać, jak tylko zaczniesz, tego jak tylko zaczniesz udzielać się tej pasji, coś robić w tej materii, już nie możesz się doczekać, rwiesz się do tego, palisz się do tego. To jest ta pasja. Jedno z najpiękniejszych uczuć, które zidentyfikowałem w tym życiu, zaraz obok miłości, to jest pasja. Coś najbardziej skutecznego. Jakbym miał powiedzieć, co jest najskuteczniejsze w biznesie, czy w życiu w ogóle, w twórczości, w działalnościach różnego rodzaju, to pasja. Powiedziałbym, że pasja jest najbardziej skuteczna. To samo w kwestii autentyczności. Jak być autentycznym, jak być wiarygodnym. To bym powiedział to samo. Pasja obierz drogę pasji, a na jej drodze będziesz wiarygodny i autentyczny, bo bardzo trudno jest moim zdaniem nie być. Jeżeli coś jest twoją pasją, to moim zdaniem bardzo trudno nie być autentycznym wówczas. Właściwie nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe, nie być autentycznym, kiedy coś naprawdę cię porywa, to jesteś wtedy jakby bezbronny względem tego. To nie jest twój wybór, że, że coś robisz. To jest przymus, ale taki przymus Pozytywne, które identyfikujesz w sobie samym czy w sobie samej, to jest coś, co daje tobie ogromne spełnienie. Notorycznie. To cię notorycznie porywa, więc to jest po prostu szczere i autentyczne samo przez się. Jaką ma wartość? Obieranie w życiu własnej drogi, na której możemy kierować się własnymi pasjami. Możemy całkowicie się w nich zatapiać. Dla mnie znaczenie takowego obrotu spraw tkwi w tym, iż wówczas w takiej sytuacji, to jest właściwie jedyna sytuacja, w której mogę czerpać z siebie Najwięcej. W każdej innej sytuacji to nie będzie już tak optymalne i tak efektywne. Oczywiście istnieje szereg innych dróg, w których mogę sobie ułożyć życie, czerpiąc jakieś profity, ale to nie będzie to samo i to nigdy nie będzie konkurencyjne do sytuacji, w której całe moje życie będzie oparte na pasji, czy na pasjach. Wydawałoby się to oczywistym. Jak konkurencyjną jest sytuacja, w której robisz coś, bo, bo wypada, czy robisz coś, bo potrzebujesz, musisz w sensie takim obowiązku, żeby, żeby po prostu no nie widząc innego wyjścia, nie dostrzegając go czy coś, żeby zarobić na chleb, żeby utrzymać rodzinę, ale to jest ciężkie i w takim normalnym, w takim wyimaginowanym modelu życia yy, baśniowym, gdybyś nie musiał tego robić, to no niech byś tego nie robił, rzuciłbyś to i byś po prostu odpoczywał albo, albo zastanawiał się, co tak naprawdę chcesz robić w życiu, co tak naprawdę byś chciał, no ale że nie, ma, nie masz, nie żyjesz w baśni, tylko w rzeczywistości tak zwanej, no to robisz to, co robisz, bo wydawałoby się, że nie ma innego wyjścia. Tak to wygląda teraz. Albo być może szukanie innego wyjścia jest zbyt ryzykowne, albo po co właściwie szukać? Jeżeli jest takie coś pod nosem, to po co szukać czegoś innego? Jest bardzo dużo powodów, dla których możemy nie sięgać po własne pasje, nie obierać tej drogi. Niemniej jednak O ileż konkurencyjne, czy w ogóle jak konkurencyjną jest sytuacja, w której zarabiasz na chleb, utrzymujesz rodzinę, dobrze się przy tym bawiąc, ciesząc, będąc spełnionym, szczęśliwym, usatysfakcjonowanym. Nie posiadając w swoim życiu żadnych więzów typu dziewiąta, siedemnasta, kiedy wreszcie koniec pracy, kiedy wreszcie weekend, kiedy wreszcie urlop, kiedy wreszcie emerytura. Tylko to, co Ci przynosi pieniądze, to Ty to uwielbiasz robić. Nie potrzebujesz do tego żadnego obowiązku podyktowanego prawnie, czy w jakikolwiek inny sposób nie potrzebujesz być zobligowany czy zobligowana, żeby to robić. Po prostu sam chcesz to robić, ale nie, nie jest to podyktowane racjonalnym głosem rozsądku, tylko jest podyktowane twoim żarliwym głosem serca. Czyli nie robisz tego z rozsądnej kalkulacji, ciesząc się tym, że jesteś dojrzały i stać się na dojrzałe decyzje tak zwane. Tylko robisz to, bo to kochasz. A przy okazji zapewnia ci to byt. A może nawet na sensownym poziomie. O ileż konkurencyjną jest taka sytuacja, kiedy mamy możliwość żyć i czerpać profity z pasji. Oczywiście nie zawsze taka możliwość istnieje. Ale abstrahując od tego, tak czy owak, możemy dostrzec bezkonkurencyjność z takiego wariantu. Są nawet osoby, które wybierają ten wariant pasji pomimo braku ich korzyści. Bo system jeszcze nie jest taki, żeby wspierał na pierwszym planie pasję. Pasja nadal, chociaż pasja jest nadal najlepszym możliwym wyjściem w tym życiu, moim zdaniem, dającym najlepsze efekty, bo wyobrazić sobie życie po kilkudziesięciu latach pracy, której tak naprawdę mamy serdecznie dość. Najlepiej byśmy, najchętniej byśmy w ogóle tego nie robili, ale robimy, bo nie ma innego wyjścia, powiedzmy. To wyobrażają sobie takie życie, jak my się będziemy czuli gdzieś na finiszu po tych kilkunastu czy dziesięciu latach takiej pracy. A jakbyśmy się czuli w adekwatnej sytuacji, gdybyśmy pracowali w pasji, to wtedy tak naprawdę nie pracujesz. Ty już przestaje być konceptem stereotypowej pracy. Wtedy nie pracujesz. Wtedy się spełniasz. Robisz dokładnie to, co byś radł czy robiła w czasie tak zwanym wolnym. Bo to kochasz. Więc wyobrażając sobie, jakbyś się czuł, czuła na finiszu po kilkunastu czy dziesięciu latach w jednej i w drugiej sytuacji, to możesz zobaczyć zupełnie Dwie różne osoby. Wycieńczoną, zgorzkniałą, wymęczoną i bardzo zeksploatowaną obok świeżej, młodej, jakby nic się nie stało ponadczasowej, jakby żaden upływ czasu nie miał miejsca. Żadnego zgorzknienia, żadnego rozgoryczenia, żadnego wymęczenia. Są nawet ludzie, co ciekawe, którzy wybierają drogę pasji nawet pomimo braku korzyści. Nawet w takiej sytuacji, w której ich własne pasje nie dostarczają im tego chleba, czy możliwości trzymania rodziny, czy zapewnienia sobie dachu nad głową, czy bezpieczeństwa, czy czegokolwiek. To jest ciekawe, bo te osoby cierpią w życiu, doznając większego lub niższego dyskomfortu. A jednak z jakiegoś powodu wybierają tą pasję, robiąc to, co kochają. Nie wszyscy oczywiście, ale są. Jest taka grupa osób, które mimo to podążają własną pasją. Co ciekawe, nawet wtedy, kiedy... System nie podtrzymuje, nie daje im sensownego poziomu egzystencji w efekcie. To system jest bardzo niedoskonały i nie promuje tego, co trzeba. Promuje niewolniczą pracę, niewolnicze podążanie za głosem stada, byciem trybikiem czy puzzlem w większej całości, a nie indywidualną, bezcenną istotą duchową. z bezcennym zasobem tej indywidualności w sobie. Więc skoro system nie promuje tej wartości przez wielkie W, no to pasja może Ci przynieść efekty w takim systemie tylko na zasadzie jej fartu. Tak jak mówiłem wcześniej, powiedzmy, to może się różnie potoczyć. Możesz mieć efekt, kiedy odpowiednio się ustawisz, rozepchasz, pokrzyczysz jak na targu. A jednak są osoby, które godzą się na, na cięższe warunki życiowe, na poczet tego, żeby żyć wedle własnego serca. To jest dla nich bardziej wartościowe. Co jest dla mnie taką ostateczną refleksją, jak o tym myślę tak swobodnie, spontanicznie teraz, to to, co zabierzesz ze sobą dalej, czyli to, co ja zabiorę ze sobą dalej. To, co człowiek zabiera ze sobą dalej w dalszą drogę. Jeżeli wierzyć, że jesteśmy nieśmiertelni, ja osobiście uznaję, że jesteśmy nieśmiertelnymi duszami, nieśmiertelnymi wiecznymi istotami duchowymi. Więc dla mnie istnieje tak zwane życie po śmierci, po tak zwanej śmierci, czyli po śmierci ciała fizycznego. Więc dla mnie istnieje też taki koncept zabrania ze sobą czegoś w dalszą drogę, czyli traktowania tego życia tutaj na ziemi jako takiego odpowiednika wycieczki turystycznej. Jak jedziesz do jakiegoś innego kraju na wycieczkę na przykład do Grecji czy, czy do Francji, jedziesz sobie pozwiedzać doznać czegoś innego, egzotycznego mniej lub bardziej, to życie na Ziemi jest dla mnie czymś takim, mógłbym tak to porównać i teraz pytanie, co ja zabiorę z tego życia, no w takim stereotypowym koncepcie co ty możesz zabrać ze sobą w dalszą drogę, jak już zakończy się ta twoja wycieczka no to zwykle są jakieś pamiątki, takie rzeczy, może nowe doświadczenia, coś, coś w tym rodzaju. Może jakieś nowe znajomości. Natomiast w kontekście takiego życia, kiedy mówić o życiu na ziemi i, i ciągu dalszym, co dalej, a dla każdego z nas przyjdzie taki moment, co dalej, to dla mnie osobiście ważnym jest, co ja zabiorę ze sobą w dalszą drogę, w takim metaforycznie rozumianym plecaku. I mam szereg rzeczy, które poczytuję sobie za wartościowe, aby wypełniać nimi mój plecak. Takie rzeczy, które mi osobiście dają satysfakcję, zadowolenie, głęboką przyjemność. Takie rzeczy, które kiedy wiem, że posiadam je w swoim plecaku, to dają mi pokój, dają mi uczucie ukojenia. Dają mi coś takiego, sprawiają, że gdybym miał na przykład w tej chwili umrzeć, to w sporej mierze byłbym zadowolony. Bo już na dzień dzisiejszy zawartość mojego plecaka wysoce mnie satysfakcjonuje. Mnie osobiście. To mnie pokrzepia w życiu. I jeżeli myślę o pasji, o temacie pasji w życiu, to dla mnie możliwość spełniania się we własnej pasji, angażowania się we własną pasję jest jedną z takich wartości przez wielkie W, które kładam do mojego własnego pleczaka i zabieram w dalszą drogę. Najpiękniejsza, a zarazem najbardziej wartościowa rzecz, którą identyfikuję, że można tu robić. Można się tu zajmować. To nie jest tak zwane poukładanie sobie życia, żeby sobie jakoś radzić, jakoś się odnaleźć w tym wszystkim, po prostu to przejść jak na szkole przetrwania. poradzić sobie w życiu. Dla mnie to jest osobiście kwestia pasji. Należę do tych osób, które bardziej bliższe, są znacznie bliżej sercem do pasji własnej niż do całej reszty. Zasadniczo. I... Hmm. Dlatego jest mi smutno, widząc system, który jakby nie jest oparty na tych pasjach na pierwszym planie. Nie promuje i nie wspiera pasji. Głównie. Czy w szczególności. Tylko zupełnie co innego. To, to jest smutne, gdyż zdaję sobie sprawę z tego, że jest mnóstwo osób na tym świecie, które się marnują które cierpią właśnie przez to, że system jest inaczej zaprojektowany, jeszcze nie wyewoluował do takiego stopnia dojrzałości, w którym byłby zorientowany na prawdziwą wartość istoty duchowej, którą wszyscy jesteśmy i na jej indywidualność. To wszystko przed nami, przed ludźmi do osiągnięcia, ale ja jako jednostka odpowiadam za własne życie i ode mnie zależy jego forma i kształt, jak przeżyję ten czas, jak, jak go jakby wykorzystam. Pod wieloma względami ten czas jest dla mnie unikatowy, jednorazowy, oryginalny, niepowtarzalny. Jeżeli mam świadomość różnych sposobów wykorzystania tego czasu, niepowtarzalnego, jednorazowego, unikatowego, całkowicie unikatowego i oryginalnego, gdzie każda chwila się już nie powtórzy, to absolutnie wybieram pasję kiedy tylko to jest możliwe, kiedy tylko jestem w stanie i na taką skalę maksymalnie możliwą, na jaką mogę w danej chwili, w danym miejscu i czasie wybieram angażowanie się we własne pasje. Gdyż to czuję, że to właśnie wchodzi do mojego plecaka i to jest dla mnie coś, co, jak już wspominałem, głęboką daje mi satysfakcję, głębokie spełnienie i sprawia, że W sporej mierze jestem zadowolony z tego, w jaki sposób spędziłem własne życie. Niezależnie od tego, jaką formę miało to życie, w jakim stopniu tak zwany system wspierał mnie na tej drodze, w tych moich wyborach, ile mi to korzyści przynosiło, na przykład finansowych czy materialnych, niezależnie od tego, Najważniejsze jest, czy porzuciłem siebie, czy żyłem ze sobą w pełnej zgodzie i kooperacji, czerpiąc z siebie pełnymi wersjami z tego, co mam, z tego, co jest mi dane przez Boga, czy wszechświat, jak i przez tą siłę twórczą, która sprawia, że ciebie porywa jedna kwestia kogoś innego, jakiś zupełnie inny temat i w tym w tym porywaniu, żarze. Możemy tworzyć cuda dosłownie. Możemy tworzyć niesamowite kreacje, spektakularne. Możemy nawet literalnie zmieniać świat. Steve Jobs, o którym opowiadałem swego czasu w Molium, współzałożyciel z firmy Apple, Osoba, która wymyśliła iPhony, iPady, iPody, zrewolucjonizowała rynek muzyczny konceptem iTunes, sklepu, sprzedawania nawet pojedynczych piosenek za drobne kwoty. Wydaje się dosyć oczywistym, że była osobą pasji. Że Steve Jobs był osobą pasji. Że to nie była po prostu kolejna osoba, która wykonuje swoją robotę. Że to nie był po prostu kolejny przedsiębiorca, który podręcznikowo realizował plan. Biznesplan. Wydaje się raczej oczywistym dla większości ludzi przyglądających się jego fenomenowi, że była to osoba która miała wizję i która zdecydowała się absolutnie drogą tej wizji podążać. Absolutnie, bez ceremonialnie i bez żadnych kompromisów. Twardo w pełni. To sprawiło taki ciekawy fenomen, że Apple jako firma w wielu, wielu punktach całkowicie przeczy wszelkim zasadom, różnorakim zasadom biznesowym, które są promowane tu i ówdzie, jak robić, jak, jak tworzyć efektywną firmę i jak się efektywnie rozwijać biznesowo i tak dalej i tym podobne. To w sporej mierze Apple wiele tych takich utartych reguł Łamie, łamało, zupełnie, stanowiąc nierzadko ich całkowite zaprzeczenie. Jaki efekt osiągnęli w rezultacie? Osiągnęli efekt spektakularny. Być może nadal jest to no, największa, najbogatsza firma na świecie. Hmm. A już nawet pomijając to, to przede wszystkim kilkakrotnie mocno wstrząsnęli całą tą przestrzenią, rewolucjonizując ją. Wprowadzając coś, co jeszcze w ogóle nie istniało i co zmieniło w ogóle całkowicie paradygmat, wytyczając totalnie nową drogę. Wcześniej prawie nikt nie słyszał o tego rodzaju rzeczach. Tabletach, o smartfonach, o takim koncepcie tysiąc piosenek w Twojej kieszeni i tak dalej, i podobne. Chociaż były wcześniej jakieś przebłyski, to jednak generalnie to nie było w świadomości powszechnej, publicznej. Natomiast oni sprawili, że zaczęło, i nagle, nagle pojawił się wysyp następców. Wysyp innych podmiotów, które po prostu podążały za. Za Apple. Za tym, co Apple wytyczyło. Nagle zrobiło się wiele smartfonów, wiele tabletów. Wiele innych konceptów. Hmm. Ja już o tym mówiłem wcześniej w którymś z rozdziałów Molium, że jest dla mnie fascynujące, jak wiele rewolucji przeprowadziła jedna pojedyncza osoba, Steve Jobsa, że w ogóle było to możliwe, że on nie tylko zrewolucjonizował świat, ale zrobił to kilkukrotnie. Ja opowiadałem o tym, jak Steve kiedyś tam w latach 80 prezentował komputer, który który był na tamte czasy rewolucyjny i robił efekt wow na ludziach, na widowni. To był komputer, który dzisiaj, jakbyśmy na niego spojrzeli, wyglądałby archaicznie, przedpotopowo. I ten sam Steve Jobs, ten sam człowiek, który prezentował tamten komputer, Jakbyśmy przewinęli trochę taśmy do przodu. Troszeczkę lat. To widzimy go na scenie, gdzie prezentuje nowocześnie wyglądającego na przykład MacBooka Pro. Coś, co wygląda nowocześnie, estetycznie, elegancko, stylowo. Całkowicie no, no ekstra, wypaw Zrobi wrażenie po prostu na wielu, wielu osobach jakie to jest dopieszczone i faktycznie futurystyczne, takie bardzo, bardzo nowoczesne, bardzo na czasie, o ile nie w przód, że tak powiem. Hmm. Ale to przecież jedna i ta sama osoba, coś jak Ktoś, kto w którymś momencie się pojawił i pociągnął ten cały kram mocno, mocno, mocno do przodu, znacznie szybciej niż on się ciągnął sam przez się wcześniej. Przez x czasu dosyć intensywnie ten kramik został pociągnięty. Być może rozpędzony. Teraz okaże się, co dalej. Niemniej jednak, ten gość. Przez x tam lat swojego pobytu na tej planecie zrobił trochę niesamowitych rzeczy. A zrobił te rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że wybrał drogę własnej pasji. W ogóle, w ogóle nie wybierając żadnej podręcznikowej innej drogi, nie robiąc tego co wypada, nie pytając się innych. Tylko, tylko robiąc rzeczy według siebie. Nie zawsze miał z tego sukces, nie zawsze udawało mu się to, co chciał zrobić. Były też porażki w cudzysłowie. Niemniej jednak to nie zmienia faktu takiego ogólnego rezultatu jego życia całościowego, którym jest szereg tych rewolucji, o których wspomniałem, cały nawet ich szereg. Ale Steve Jobs nie jest dla mnie hmm, przykładem niedosięgnionym. Dla mnie on jest po prostu znaną ilustracją powszechnie dostępnego modelu sięgania po własną pasję. Powszechnie dostępnego Modelu wsłuchiwania się w siebie i życia według tego, co się tam usłyszy, co się tam usłyszy, a nie na zewnątrz. Dostrzeżenia w sobie samym autorytetu, w sobie samym wartości, wartej wsłuchiwania się i podążania za nim. Po coś to mamy? Własne talenty, predyspozycje, gusta, preferencje. Ja osobiście uważam, że po coś to mamy. Ja osobiście uważam, że jest to rodzaj daru od tego, co możesz nazwać w różny sposób, bez znaczenia specjalnego. Bóg Wszechświat, wszechświadomość. świadomość. Uważam, że to jest intencjonalnie umieszczone we mnie. Tak jak w innych. Dane talenty, dane predyspozycje gusta, preferencje. Światło, potencjał. I to jest nadrzędna kwestia dla mnie w życiu, czy ja będę z tego korzystał? Czy będę się w to wsłuchiwał w ogóle? Czy będę się tym interesował, żeby to odkrywać, zgłębiać? Bez daty końcowej, bo jestem przekonany, że to trwa non-stop, ten proces i on się wcale nie skończy z końcem tego życia. Proces poznawania siebie, zgłębiania. Dlatego jedną z ważnych rzeczy dla mnie jest to, żeby nigdy nie etykietować siebie w taki sposób, że ja już siebie znam, że ja już wiem, kim jestem i że uważam, że jestem i tutaj coś tam sobie wpiszę i, i tak już jest i to już jest sztywne, twarde, oznajmione, odkryte, postanowione. Ja bardziej postrzegam siebie jako elastyczną koncepcję ciągle w ruchu, ciągle w rozwoju, ciągle w jakiejś ewolucji, modelującą się. Gdzie oczywiście ja mam pewien wpływ na, na to modelowanie. Ale dla mnie nadrzędnie ważne jest to, czy, czy ja spoglądam w siebie i czy żyję według tego. Czy czerpię z siebie, bo tak jak powiedziałem, dla mnie to zostało usytuowane celowo, celowo, intencjonalnie we mnie. Czy ja, jestem dla, ja jestem celowy, intencjonalny, że tak powiem, tak jak każdy inny. Ja, to, ja tak postrzegam ludzi, wszystkie istoty, że są celowo powołane do życia, celowo istnieją w takiej formie, w takiej postaci. Celowo masz na przykład dany talent, intencjonalnie, dane pragnienia, jak opowiadałem w rozdziale Molium, dedykowanym potędze podświadomości Józefa Murphy'ego, kilka rozdziałów wstecz, opowiadałem tam m.in. o tym, taki, przywołując taki fantastyczny cytat o, o umieszczaniu pragnień wraz samych poprzez siłę wyższą, czy jak inaczej nazwać. O tym, że. Można się dopatrywać we własnych pragnieniach już pewnej celowości, intencjonalności. Nie kaprysu, nie, nie przypadku, tylko czegoś zamierzonego. Jak najbardziej zamierzonego. Hmm. Może dalszy cytat. Tutaj hmm. jest podana taka anegdotka. Z jakichś tam pism chyba staroindyjskich, którą przytacza Henry w Waldenie. I to idzie tak. W Gójstanie, to jest ogrodzie różanym Sadiego z Szyrazu, czytam Uczonego jednego męża raz zapytana Między tylu znanymi drzewami, które Bóg stworzył To wysokie, to owoc wydające Jeden tylko cyprys nazywany jest szlachetny A jednak on żadnego owocu nie daje co w zaznaczenie. A uczony na to, każde drzewo ma coś w podziale o naznaczonej swej porze. W jednej porze są świeże, a w innej porze zwiędłe. Jeden tylko cyprys tych przygód nie doznaje, bo zawsze jest świeży, a to jest właśnie przymiotem szlachetnych. to jest dla mnie najbardziej inspirujące w tym cytacie. To ten fragment, że, um, że różne drzewa w jednej porze są świeże, a w innej porze zwiędłe. Podczas kiedy jeden tylko cyprys tych przygód nie doznaje, bo zawsze jest świeże. Zawsze jest świeże w jednej porze świeże, w innej zwiędłe. Do jakich myśli mnie to inspiruje? To dopatrywanie się szlachetności w Cyprysie, który jest szlachetny zawsze. Który jest świeży zawsze, to chciałem powiedzieć. Który jest świeży zawsze. Podczas kiedy inne drzewa, aby być świeżymi, to potrzebują specjalnego czasu w swoim życiu specjalnych okoliczności innymi. Mnie to inspiruje, czy mi się kojarzy z takim zjawiskiem stabilności naszego komunikatu na zewnątrz, tak bym to ujął. Stabilności emocjonalnej, stabilności aury. O co dokładnie chodzi? Chodzi o coś takiego, że możemy sobie wyobrazić osobę, która kiedy wchodzimy z nią w kontakt, wydaje się dosyć w porządku, bardzo sensowna i taka zainteresowana, cokolwiek, ale nagle w którymś innym punkcie, w którymś z innych punktów życia, możemy tą osobę zobaczyć może w innym nastroju na przykład, czy w innych okolicznościach i może się okazać, że ta osoba zupełnie zupełnie przeczy temu modelowi, który zaprezentowała wcześniej. Czyli na przykład już nie jest ani w porządku, ani na poziomie. No, może taki trywialny przykład. Powiedzmy, rozmawiasz z kimś i on się wypowiada jakimś elokwentnym, super fajnie językiem, podczas kiedy następuje w którymś momencie taki punkt, nie wiem, coś wyprowadza tą osobę z równowagi albo po prostu jest w złym nastroju i zaczyna po prostu rzucać mięsem na prawo i lewo, przeklinać. I to na przykład może burzyć. Czy powiedzmy w innym towarzystwie może się okazać, że rzuca mięsem podczas kiedy um, w towarzystwie zupełnie innych ludzi wypowiada się grzecznie, kulturalnie i robiąc takie wrażenie, że no gdzie by tam przez jej usta przeszły jakieś brzydkie wyrazy. Hmm. To jest trywialny, taki prostiutki przykład, ale to zjawisko jest znacznie szersze i generalnie chodzi o to, na ile pozwalamy naszym własnym nastrojom i okolicznościom życiowym wpływać na naszą własną ekspresję w życiu. Na jakość tej ekspresji, na czystość, na etykę, na, na sposób w jaki będziemy nie tylko się wypowiadać, ale na nasze czyny, po prostu. Hmm. W jakim stopniu pozwalamy? W, jaki, w jakim stopniu jesteśmy wiarygodni? No, na mnie zawsze robiło wrażenie osoby, które bez względu na wszystko w różnych punktach życia, w różnych okolicznościach i nastrojach, prezentowały zawsze to samo, jedno i to samo, które stać było na to, żeby prezentować zawsze tą samą postawę. Czyli jeżeli poznałem daną osobę i ona w momencie jej poznania zaprezentowała mi się na przykład jako osoba, która dotrzymuje słowa, to kiedy ja w dół drogi życia tam, w ciągu różnych lat. Non-stop tą osobę, jak się z nią stykałem punktowo tu i ówdzie przez te lata, non-stop widziałem, że jak była okazja, żeby dotrzymać słowa, to ta osoba zawsze tego słowa dotrzymywała. To jak ja doświadczyłem czegoś takiego w ciągu lat, przecież wszystko się zmienia, okoliczności, nastroje, to wszystko to dla mnie to ogromnie zyskało na wiarygodności. I co za tym idzie, ta osoba dla mnie stała się, stała się taką osobą, na której można polegać. Stała się wiarygodna. Bo ja zobaczyłem, że em, pewna wartość tej osoby, którą ona emituje, którą ona sama emituje, wydaje się niezależna od metaforycznie rozumianej pogody na zewnątrz. To zyskało wówczas w efekcie dla mnie ogromną wartość i wiarygodność. Podczas kiedy zetknąłem się również z osobami, które owszem, w pewnych punktach zetknięcia się z tymi osobami były bardzo atrakcyjne. Wydawały się bardzo atrakcyjne. Robiły jakieś rzeczy, które robiły wrażenie bardzo dobrych, szlachetnych, wartościowych, wydawały mieć się bardzo dobrą postawę, podczas kiedy nadchodziły takie punkty, w których te osoby zdawały się zupełnie nie do poznania i łamałem sobie czasem nad tym głowę kiedyś. Jak to jest możliwe? Dopóki tego nie zrozumiałem. To było dla mnie nielogiczne bo chciałem wierzyć, że wiarygodny jest wszystko, czym emanuje człowiek. A tutaj się okazywało, że nadchodził punkt, w którym dana osoba zachowywała się zupełnie jak nie ona. Wręcz odwrotnie potrafiła się zachowywać całkowicie. Nawet nie tylko, nie tyle nie tak jak wtedy, co wręcz zupełnie odwrotnie. Także powiedziałoby się, że to zupełnie inny człowiek. I co wówczas możemy powiedzieć o wiarygodności tej osoby? Nie ma już tego budowania obrazu. To wszystko jest w gruzach. To jest niemożliwe wówczas. W przypadku takiej osoby. Cokolwiek, o nawet jak powiedzmy w którymś momencie ona znowu pokaże mi coś miłego, coś wartościowego, jakąś bardzo dobrą postawę, to ja już będę bardzo sceptyczny i bardzo ostrożny w braniu sobie tego do serca, w poleganiu na tym. Raczej nie pozwolę sobie na tym polegać, wiedząc, że za chwilę może się to całkowicie zmienić znowu. Jak wiatr zawieje. Są takie osoby... I to się wszystko gdzieś tam generalnie sprowadza do, do takiego właśnie tematu, w jakim stopniu emocje, nastroje, okoliczności wpływają na nasze własne zachowanie, na nasze własne czyny, na jakość naszej ekspresji, na sposób, w jaki siebie wyrażamy. A obok tego oczywiście istnieje to zagadnienie szczerości, autentyczności, intencji. Czy to, co robimy jest szczere, autentyczne, płynie z serca, czy jest raczej pozorowane? Może zmyślnie i skrupulatnie, ale jednak pozorowane. Hmm. To wychodzi z czasem. Dlatego, że co pozytywnego daje nam czas. To uwiarygodnienie. Wszystko można uwiarygodnić w dniem czasu. W ten sposób, obserwując. Hmm. I sprawdzając, czy dana rzecz się powtarza, niezależnie, szczególnie niezależnie od różnej pogody? Czy zawsze ma miejsce? Czy kogoś stać na to, żeby być zawsze w porządku, niezależnie od zmiennej pogody? Zawsze trzymać poziom? Czy nie? Hmm. To może być jakieś wyzwanie czasem. Trzymać poziom, klasę, nawet wówczas, kiedy Mamy zły nastrój, kiedy coś nas frustruje, irytuje złości. Lub kiedy jest trudniej z takiego czy innego powodu. To może być wyzwanie. Wówczas. Niemniej jednak dla mnie jest istotnym, czy mamy intencje. Jeżeli mamy intencje być stałymi w naszych wartościach, to moim zdaniem to ma pierwszoplanowe znaczenie. Nie tak jak system twierdzi, że dobrymi intencjami piekło jest wydrukowane i tym samym jakby odbiera im wartość w ogóle całkowicie, niemalże lub, lub dosłownie. W moim systemie światopoglądowym intencja ma pierwszoplanowe znaczenie. Nawet jeżeli nie wychodziłoby tobie za bardzo, to bycie wiarygodnym. Jeżeli naprawdę, prawdziwie masz taką intencję, to ma to ogromne znaczenie i ogromnie się liczy na drodze Twojego rozwoju duchowego. Nie procent, w jakim to się przełożyło na tak zwaną rzeczywistość, tylko Twoja intencja. Procent to jest jakby kwestia wtórna. Na ile uda Ci się to wdrożyć. Ale Najważniejsze jest to, czy tego naprawdę chcesz. Czy dążysz do tego? Czy masz wolę taką, żeby do tego dążyć? Czy się starasz? Jeżeli naprawdę tego chcesz, szczerze, prawdziwie, to to ma nadrzędne i fundamentalne i ogromne, ogromne znaczenie i ogromną wartość. Nie potrzebujesz się hmm, piętnować niedoskonałością efektu, mniejszą czy większą. Po prostu patrz w kierunku tej intencji i tylko pan. patrz na swoją wytyczną. Patrz w kierunku, który Cię interesuje. Mocno się tego trzymaj. I będziesz osiągać wówczas maksimum możliwe. Obojętnie, czy to będzie 90 czy Kilka procent. Jeżeli będziesz całkowicie sfokusowany, skoncentrowany, skoncentrowana na, na tym, co jest dla ciebie ważne, na przykład jaką osobą jest ważne dla ciebie, żeby być, jeżeli będziesz na tym całkowicie skoncentrowany, skoncentrowana, to prawdopodobnie będziesz osiągać tak zwane lokalne 100%. Jak ja to opisuję często. Czyli <śmiech> możliwe maksimum w danym miejscu i czasie. I to ma dla mnie fundamentalne znaczenie. To lokalne maksimum, to lokalne 100%. Bycie najlepszą wersją siebie w danym miejscu i czasie. Tyle, ile mogłem zrobić, ile byłem w stanie zrobić w danym miejscu i czasie. Lokalne 100%. Hmm. Co tam dalej? No Załok ten wiatr z drogą bardziej intensywny, ja jakoś tak lubię wiatr. Taki, który dosyć słychać. Nie taki złowieszczo, wyjący jak, jakiś gwizdek. Chociaż czasem. Ale nie lubię złowieszczości, tylko jest dla mnie coś takiego w tym wietrze. Nawet nie wiem za bardzo co, nie potrafię za bardzo tego zwerbalizować, ale coś dla mnie takiego w tym jest. Że mnie to w jakiś sposób zamyśla. Teraz, jak nagrywam te słowa, to za oknem jest taki właśnie bardziej intensywny wiatr. Hmm. W każdym razie wracając do cytatów Henry'ego, może jeszcze coś przeczytam. Bogactwo, bogactwo człowieka proporcjonalne jest do liczby rzeczy, z których potrafi zrezygnować. Czyli Jeszcze raz. Bogactwo człowieka proporcjonalne jest do liczby rzeczy, z których potrafi zrezygnować. Hmm. To jest ciekawe. Cóż za odkrywcza myśl. Dlaczego tak? Dlaczego takie spojrzenie? Moja odpowiedź jest taka, że ta myśl wskazuje na prawdziwą wartość, jaka w nas leży. I że ta prawdziwa wartość jest usytuowana zupełnie gdzie indziej, niż mogłoby się stereotypowo wydawać. Hmm. Gdyż, jeżeli zadać sobie pytanie, z czego nie moglibyśmy zrezygnować, w sensie, z czego nie ma nawet za bardzo możliwości technicznej, żeby zrezygnować, to pozostaje nam bardzo mało, a jednocześnie bardzo dużo. Pozostajemy my. To jest coś, z czego wydaje się technicznie niemożliwym zrezygnować. My. Ja. Koncept mnie. Moja osobowość, mój charakter, moje talenty, moje predyspozycje, cały ten mój charakterystyczny rys oryginalny, który czyni mnie mną, składa się na mnie. Ja z tego zrezygnować nie mogę. Mogę się najwyżej nie wsłuchiwać w to. Nie przywiązywać do tego wagi. Udawać, że to nie istnieje. Albo, <śmiech> że nie jest specjalnie istotne. Tylko też używać jako takie totalne narzędzie. i Przywiązywać do tego wagę podobną do plastikowego czy papierowego kubka, w którym pije się przelotną kawę w przerwie na lunch i wyrzuca do kosza. Hmm. Oczywiście to jest możliwe. jest rozpoznawalne w świecie i część osób czerpie wartość z czegoś innego, z takich kwestii jak dobra materialne, czy, czy jakieś tam tytuły, stan konta, Część osób potrzebuje gadżetów, żeby czuć się lepiej w życiu. Nie na zasadzie spełnienia pasji, tylko na zasadzie pokazania się renomy, rzekomej prestiżu, bycie postrzeganym jako osoba wysoko postawiona na statusie społecznym, nosić odpowiednie ubrania, markowe, mieć odpowiednie drogie gadżety, a nie jakieś tam um, udawajki, czy podróbki. I tak część osób więc potrzebuje tych rzeczy, żeby czuć się dobrze. Część osób potrzebuje na przykład odpowiednio ułożyć sobie fryzurę, czy makijaż odpowiedni, żeby w ogóle pokazać się innym ludziom, pokazać się na zewnątrz, żeby iść z domu. Inaczej w przeciwnym razie bez tego te osoby nie będą czuły się komfortowo, nie będą czuły się odpowiednio. One potrzebują tego, jak starsza osoba laski. I podobnie jak one potrzebują tego makijażu i fryzurki dopieszczonej i markowych ubranek, tak inni potrzebują gadżetów też markowych, oryginalnych. Najlepiej takich, po których widać definitywnie, że są drogie. I tak jeszcze inni potrzebują tytułów, potrzebują mieć stanowisko w pracy takie, żeby móc innym w razie czego powiedzieć, że nic w życiu nie osiągnęli. A samego siebie postrzegać jako, że się osiągnęło och, coś horrendalnego. Kosmicznego. Czym wyżej jestem na drabince awansów, hmm, tym lepiej się czuję ważniejszy się czuję, więcej mocy, więcej... Po prostu czuję się bardziej wartościowym człowiekiem niż inni. Bardziej wartościowym człowiekiem niż ja sam, kiedy byłem na niższym stanowisku. I mój świat mógłby lec wówczas w gruzach, gdyby mnie zwolniono i miałbym zaczynać od nowa. Jest pytanie, ile rzeczy jest podpiętych pod Twoje poczucie dobrego samopoczucia, że tak powiem. Czyli dlaczego dobrze się czujesz w życiu? Od ilu rzeczy, a szczególnie od jakich rzeczy jest to uwarunkowane? Moim zdaniem jest niebezpiecznie, kiedy jest to uwarunkowane od, od takich rzeczy, jak właśnie wspomniane... Jak wysoki szczebelek na zrobińce awansów osiągnąłeś, czy osiągnęłaś? Suma na koncie, czy te gadżety, czy ten makijaż. Hmm. Szeroki temat, nawet dotykający takich zagadnień jak yy, niepełnosprawność. Jakie jest stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych? Jako podludzi? Jako osoby mniej hmm. jakby to ująć? Mniej wartościowe? I wcale nie tylko dlatego, że mogą niektórych pracy nie być w stanie podejmować, ale o tak o jakoś Część osób wydaje się tak po prostu z marszu postrzegać osoby niepełnosprawne jako gorsze. Łomne. A przecież to nadal człowiek. Ten sam. To ciekawe, że osoby niepełnosprawne nierzadko są postrzegane jako gorsze, podczas kiedy osoby, którym wymieniono pewne organy, typu np. transplantację nerki, czy, czy serca, czy co tam, to nie ma tego typu nie dostrzega się w takich osobach osób gorszych, podczas kiedy to na swój sposób jest to samo. Osoba ze sztuczną nogą, a osoba z, z, z nieswoją nerką. Nie są tak samo postrzegane. Ciekawe. Smutną jest sytuacja, czy byłaby, kiedy poczucie naszej wartości jest zawieszone na sznurkach gdzieś zewnętrznych jakichś rzeczy, kwestii, przecież one wszystkie mogą łatwo zniknąć. I co wtedy? Co wtedy z tym całym naszym poczuciem wartości? To się może tak łatwo zmienić. Tutaj podam bardziej wysublimowany, nawet wyrafinowany przykład tego samego zagadnienia, jak powiedzmy wchodzenie w związki, czy to tak zwana miłość, czy po prostu jakaś towarzyska relacja, przyjaźń, czy zakumplowanie się z kimś. I teraz, żeby powiedzmy, wyobraźmy sobie jakąś osobę, na której nam zależy, żeby wejść z nią w jakąś relację, czy to właśnie przyjaźń czy, czy jakiś związek bardziej bliższy, to istnieją możliwości, istnieje taki nurt, jak zdobyć na przykład kobietę czy mężczyznę, jak sprawić, żebyśmy byli atrakcyjni dla potencjalnego partnera, jak przyciągnąć do siebie takiego w sensie hmm, żeby kobieta na nas zwracała uwagę, co jest atrakcyjne, co, jakie triki, jakie zagrywki, nawika, NLP, <śmiech> oj, mnóstwo tego wszystkiego. To wszystko można sprowadzić do takiego hasła, jak zdobyć kobietę, czy mężczyznę, czy cokolwiek. W sensie inne relacje, niekoniecznie nawet takie stricte miłosne. Sprowadza się to wszystko do, do mniej lub bardziej wyrafinowanej manipulacji, socjotechniki, gdzie tak naprawdę nie my jesteśmy atrakcyjni. To, to jest właśnie ten haczyk w tym, który mnie zdumiewa, że część osób to wybiera, że chociaż z drugiej strony jestem w stanie to zrozumieć, kwestia ambicji, ale co moją uwagę zwraca w tym temacie, to to, że stosując różnego rodzaju wymyślne techniki, które mogą sprawić, że będziesz bardziej atrakcyjnie postrzegany przez płeć przeciwną, to tak naprawdę nie ty jesteś atrakcyjnie postrzegany przez płeć przeciwną. Taki, jaki jesteś, czy jaką jesteś. Jesteś nieistotny. Potrzebujesz tuningu, potrzebujesz protest, w cudzysłowie metaforycznych. Potrzebujesz doładowań jakichś, żeby żeby być zauważonym w ogóle, czy zauważonym, już nie mówię za tym, żeby być postrzeganym jako osoba atrakcyjna. Potrzebujesz dobudówki. Potrzebujesz maski. Tylko pytanie, właśnie ta lunatyczność, czy ten absurd tego tematu dla mnie polega na tym, że no co ty zamierzasz robić w życiu później? Cały czas nosić tę maskę? No bo co? Jeżeli Faktycznie zdobędziesz tą kobietę czy mężczyznę, to co dalej? Po prostu zdejmiesz tą maskę, bo już nie musisz jej zdobywać, osiągniesz na laurach i myślisz, że to będzie się toczyć siłą inercji do końca życia. Myślisz, że druga osoba jest niepoczytalna. Czy to kwestia, że raczej ona będzie zmuszona do tego, żeby z tobą być. Będzie z tobą, bo będzie zmuszona. Na przykład aktem małżeńskim, czy czymkolwiek, poczuciem obowiązku. Cóż, stopień rozwodów pokazuje, jak wiele osób czuje się zmuszonym, czy zobligowanym, nawet pomimo posiadania potomstwa. Poza tym, co to za satysfakcja być z kimś, tylko dlatego, że ta osoba czy jest, jest, czuje się zmuszona do tego, żeby z tobą być. To jest jakiś wysiłek, sztuczna kreacja siebie, robienie wrażenia. Moglibyśmy to określić mianem zakładania maski. Teraz kwestia taka, że prawdopodobnie nie będziemy chcieli tej maski, całe życie na sobie nosić. Zwykle postrzegamy taką maskę narzędziową, że to jest narzędzie, żeby coś uzyskać. Tylko sęk w tym, że ta druga osoba, która łyknęła haczyk, przynętę, to ona, ona weszła w związek z tą maską, nie z nami. Więc jeżeli zdejmiemy tą maskę, tak, jeżeli nie zdejmiemy, no to będziemy non-stop męczyć, żeby grać kogoś, kim nie jesteśmy. I zaprzepaścimy samych siebie dodatkowy wysiłek, a na stopnie będziemy z sobą, tylko będziemy kogoś grali. To jest dopiero lunatyczne. A jeżeli zdejmiemy maskę, no to staniemy się tą samą osobą, na którą nasza partnerka, czy partner nie zwróciłby, czy nie zwróciła żadnej uwagi. Także tak czy owak, to jest totalnie absurdalne. To się wydaje totalnie absurdalne, a jednak Zdobywa wielu zwolenników. To jest ten bardziej wyrafinowany przykład, bardziej wyrafinowana ilustracja tego, tej prawdziwej wartości i wartości iluzorycznej. Bo teraz jeżeli wyrysować sobie odmienny przykład, przykład, w którym ja nikogo nie udaję, nie staram się być kimś, kim nie jestem. Nie staram się być lepszą osobą, niż jestem. W sensie sztucznym. Nie staram się grać. Nie staram się robić wrażenia. Nie sięgam po żadne socjotechniczne sztuczki. Jak zmanipulować, czy jak sprawić, żeby być atrakcyjnie postrzeganym. W ogóle nie sięgam po to wszystko. Zamiast tego, po prostu jestem sobą. I wyobrażam sobie teraz, że w którymś momencie spotykam kogoś, na przykład jakąś kobietę, która... We mnie samym, takim jakim jestem, dostrzega atrakcyjnego partnera. We mnie, który nie, nie robi nic sztucznego, nic nie, jakby nie podejmuje żadnego wysiłku, żeby grać. Ja po prostu jestem sobą. To powinno być bezwysiłkowe być sobą, dlatego że to jest jedyna rzecz, którą możemy robić naturalnie w życiu. Wszystko, co robilibyśmy sztucznie, wymaga wysiłku, ale naturalne kwestie, przychodzą same. Bardzo trudno jest zresztą zaprzeczyć własnej naturze. To jest jak walka pod prąd, jak napieranie na jakieś ciśnienie. Hmm. Gdyż natura sama przez się chce się eksponować, wyrażać. My jacyś już jesteśmy sami przez się. I teraz jeżeli wyobrazić sobie taką sytuację, że ja jestem Sobą, po prostu sobą, nie gram, nie, nie staram się robić wrażenia, tylko po prostu jestem sobą i pojawia się jakaś kobieta czy mężczyzna. Pojawiają się jakieś osoby, które we mnie, takim jakim jestem, dostrzegają atrakcyjnego partnera, czy to do związku, czy to do rozmowy, czy to do przyjaźni, czy coś we mnie. To o ileż bardziej jest to atrakcyjne. Dlaczego? Dlatego, że wówczas taka relacja jest oparta na czymś, co cały czas trwa. Czyli na mnie. Ja trwam. Ja nie muszę tego podtrzymywać sztucznie, bo to nie była nigdy wyimaginowana gra. To nie była żadna maska. Ja nie muszę jej na siłę trzymać i dbać o to, żeby broń Boże nie zauważono tego, co jest pod nią, tylko żeby non-stop ona była polerowana i świeciła i żeby była widoczna. Ja nie muszę o to w ogóle dbać. Ja po prostu jestem sobą i w tym mnie To potrzebne się atrakcyjności. Na tym jest oparta ta relacja. Na prawdzie, na autentyczności, na jedynym komponencie, który jest tutaj autentyczny. I to może przetrwać. To jest jedyna rzecz, która może bezwysiłkowo przetrwać całe życie. Jaką to może dać satysfakcję, że ktoś jest z Tobą prawdziwym, czy prawdziwą, że lub inaczej, że możesz być naprawdę sobą w towarzystwie tej osoby sobą, bez masek, bez żadnych udawań, bez gierek. Jak to jest konkurencyjne? Hmm. Myślę, że na tym cytacie zakończę. Mam sporo tych cytatów, z Waldenu i to mnie zaskakuje, że hmm, tak bogatym, obfitym źródłem jest to dla kolejnych rozdziałów Molium. Sam Walden, tego się absolutnie nie spodziewałem, że tyle będzie w tym myśli i inspiracji potencjalnych, że starczy mi na tyle, tyle, tyle nagrań, ale się cieszę. Cieszę się w związku z tym. Ty, lubię być inspirowany do myślenia, do refleksji. Więc myślę, że tych waldenowych moliumów będzie jeszcze trochę. Nawet nie wiem ile. Wiem, że mam jeszcze cytaty. <śmiech> być może co najwyżej zdecyduję się w którymś momencie, żeby przepleść waldenowe rozdziały jakimiś innymi, bo już Teraz, w tym momencie, to już się stęskniłem, szczerze mówiąc, za, za jakimiś innymi tematami. Nie żeby mi się te myśli Waldenowe znużyły. Niemniej jednak stęskniłem się do innych moliumów, do innych konceptów molium. Do opowiadania o innych książkach, które przecież czytam cały czas w międzyczasie. Jest o czym opowiadać. Pojawiły się jakieś nowe ekscytacje, którymi chciałbym się z Tobą podzielić. Więc jest być może nawet dosyć prawdopodobne, że kolejny molium to nie będzie Walden ciąg dalszy, tylko to będzie jakaś przerwa na coś zupełnie innego. Być może na wrażenia z aktualnej lektury znowu. Jakieś inne książki, inne, inne przemyślenia, zupełnie inne tematy. A dopiero gdzieś później wrócimy do Waldenu. Do lasu Henry'ego. Ha. To jest dosyć prawdopodobne. Więc dzisiaj tak z wiatrem rzucam ten rozdział molium na wiatr. Aby z wiatrem przeminął, leciał w przestrzeń, stał się dostępny. Ha. To chyba piętnasty rozdział. Piętnasty rozdział molium. Wyznań mole książkowego. Pozostaje mi życzyć Tobie przyjemnego dnia, poranka, wieczorów, nocy, życia. Dziękuję za uwagę i cały czas spędzony ze mną oraz zapraszam do odsłuchania kolejnych rozdziałów. Mówił Thomas Lee.